dzisiaj na początku chciałam podziękować Księdzu proboszczowi za udzielone zaufanie, zaproszenie. Waszego Księdza pamiętam jeszcze jako dekretusza w Wersji na Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie mieszkałem przez kilka lat studiów jeszcze przed seminarium u moich krewnych. I właśnie taka jest nasza przynajmniej wizualna Nazywam się księstu Mączowara, jestem wikoriuszem parafii świętej Urszuli w Lublinie, czyli tej co od was tutaj przed Wtaską. Ten kościół z taką charakterystyczną wieżą, popularnie zwaną tym panem. I od prawie trzech lat zajmuje się Wspólnotą Trudnych, Abrek Jest to wspólnota gromadząca osoby, które przeżywają trudności w małżeństwie, bądź które małżeństwo już się rozpadło, a które chcą być wierne przysiędzie złożonej Panu Bogu i drugiemu człowiekowi przed ołtarzem i jest tam racysteczny. Najmniejsi przez ostatnie 15-20 lat w naszym, w naszym wolnym kraju, w naszej ojczyźnie, katolickiej ojczyźnie stała się taka straszna rzecz. Że po prostu oswoiliśmy się jako ludzie wierzący, szczęściem oswoić się nie powinniśmy. Oswoiliśmy się z rzeczywistością rozpadu małżeństw, oswoiliśmy się z rozwodami. Jeszcze właśnie te 20 lat temu, ktoś, kto przeżywał w rozwód w swój czy w swojej rodzinie, wstydził się tego, krębowo, nie wiedział, jak o tym mówić. A dzisiaj. Dożyliśmy takich czasów, mówię oczywiście z Iraną, że ludzie wierzący prześcigają się w pomysłach na to, jak pozbyć się niewygodnego męża czy nieatrakcyjnej żony i chwalą się tym na imprezach rodzinnych, miejscu pracy, na forach internetowych. Ojciec Pio, wielki, święty Mistrz zeszłego wieku, chyba to dla nas wszystkich, mówił wprost, że rozwód jest grzechem. Że jest paszportem do piekła. I tak jest rzeczywiście. Kto ma wątpliwości, czy robi, kto jest grzechem, to niech sobie otworzy patek z Kościoła Katolickiego i przeczyta, co tam jest napisane na ten temat. Ci posłuchajmy fragmentu świadectwa Katarzyny. Gdy parę lat temu, po niecałych trzech latach małżeństwa i dziesięciu latach. Znajomości. mimo że oznajmił, mi, że mnie już nie kocha, że wypalił się w naszym związku mój świat, runął. Te słowa i wynikające z późniejsze zachowania męża, a więc jego wyprowadzka, nowy kawalerski styl życia, przysporzyły mi tyle cierpienia, ile nigdy wcześniej nie znały. Od początku jednak chciałem radować moje małżeństwo. Myślałam, że jeśli będę się intensywnie modlić o nadwróceniu męża, to on szybko do mnie wróci. Boże plan był jednak inny. Był to plan, który był szkołą cierpliwości, szkołą prawdziwej miłości do męża, który wówczas krzywdził i ranił. Przez ten wielki kryzys w naszym małżeństwie, Pan upomniał się przede wszystkim o mnie samym. Chciałabym abym z Jego pomocą uporządkowała najpierw swoje życie, abym to Jego wreszcie postawiła na pierwszym miejscu. Byłam katoliczką, która co prawda co tydzień chodziła do kościoła, ale moją relację z Bogiem otręczyłabym raczej jako letnią. Pewnych prawd wiary w ogóle nie przyjmowałam, bo uważałam, że sama wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. W tamtym czasie Pan był postawił na mojej drodze wyjątkowego księdza, którego odbyłam spolit życia, w czasie w którego wyznałam wreszcie Bogu wszystko, o czym on przecież od dawna wiedział. Poczułam się, jak bym dostała nowe życie. Byłam wolna i szczęśliwa. Rozpocząłem pogłębianie swojego życia duchowego. Rozpocząłem widom psychoterapię, dzięki której okazało się, że. Miałam wady charakteru, które uniemożliwiły mojemu mężowi być bycie szczęśliwym ze mną. Przepracowałam także trudne wydarzenia z dzieciństwa i zaczęłam być coraz bardziej szczęśliwa. O mężu walczyłam modlitwą i postem. Od samego początku przygnęłam do słów Jezusa, wszystko, co prosicie na modlitwie stanie się Wam, tylko wieście, że otrzymacie. Zaangażowałam się we wspólnotę cyfrową. Przystąpiłam do ruchu w serc, Nieustannie nosiłam mąża w sercu. W jego intencji dwukrotnie odróżniałam nowe dęby Czas płynął. Byłam młoda, miałam świetną pracę, nie chciałam żyć sama. Różni podpowiadacze mówili mi: dziewczyno, co ty robisz, marnujesz sobie życie. znajdź sobie kogoś. Czasami w sercu pojawiała się wątpliwość, czy przypadkiem nie mają racji. Kiedy jednak wracałem na modlitwę, odzyskiwałam pokój serca i nabierałem pewności, że tylko z mężem sakramentalnym mogę być szczęśliwa. To dlatego, że to sam Chrystus nad ze sobą zjednoczył, nierozerwanym więzem małżeńskim. Zanim zaczęło być lepiej między nami sytuacja się miała dna, mąż zaczął spotykać się z inną kobietą. Potem z nią zamieszkał. Zaproponował mu utrzymywanie relacji koleżeńskich. Powiedziałem mu wówczas, że nigdy nie będę jego koleżanką, bo jestem i na zawsze pozostanę jego żoną. W tamtym czasie poczułam wezwanie do intensywnej modlitwy. Zamówiłam specjalną przeświętę w intencji uzdrowienia międzypokoleniowych relacji w rodzinie jego męża, gdzie były zdrady i rozwody. W czasie trwania tych 33 świętych mąż nadal zrywa związek z tamtą kobietą i wyprowadza się z jej mieszkania. Później powiedział mi, że im dłużej tu z nią był, tym był szczęśliwy. Im dłużej z nią był, tym częściej myślał o mnie. Pan Bóg powoli, szanując wolę mego męża, kierował nas po Zaczęliśmy się na nowo spotykać, poznawać na nowo. Dopiero po roku, po poważnej długiej rozmowie, zaczęliśmy na nowo mieszkać razem. Wspólnie rozpoczęliśmy małżeńską terapię. Kilka miesięcy później wyjechaliśmy na rekolekcję dla małżeństw. Mąż przystąpił do spowiedzi po wielu latach przerwy. Po tej spowiedzi przeprosił mnie za wszystko, co robił oraz podziękował za to, że na niego czekałem. Powiedział mi też, że mnie kocha i że tak naprawdę nigdy nie przestał kochać. W czasie tych rekolekcji, które były wielkim darem Boga od dla nas, odnowiliśmy nasze przyrzeczenia małżeńskie. Stało się to dokładnie w Biblii naszej siódmej rocznicy ślubu. Życie małżeńskie to trudna wspinaczka, jak na Mount Everest. Im wyższa góra, tym piękniejsze widoki. Wiele miesięcy temu, kiedy jeszcze byłam samo, w czasie modlitwy po Komunii Świętej usłyszałem w moim sercu głos mi, że ja i mój mąż będziemy mieli dzieci. Przyjąłem to jako zapowiedź tego, co się kiedyś wydarzy. Dziś Pan moją obietnicę. Za kilka miesięcy urodzi się nasze pierwsze dziecko. Najmniejszy można, może ktoś powie, że to taka fajna historyjka, napisana na potrzeby pisma. Skąpimy od bardzo dobrego pisma. Miłcie się, serdecznie polecam. Jest to czasopismo formacyjne, które ratowało życie wielu ludzi. U myśli, takie rzeczy dzieją się także wokół nas, w sensie schodzenia się małżeństw. Mamy kilka takich historii w Dublinie, kiedy po ludzku, jeszcze kilka miesięcy temu, wydawało się, że nic nie wskazuje na to, że małżonkowie wróci do żony żona męża, że da się jeszcze wspólnie żyć, bo były już inne osoby, może nawet dzieci poza związkiem sakramentalnym, narkotyki długi, a jednak okazuje się, że od nowa odbudowa małżeństwa i wspólne życie jest możliwe. Jest możliwe, kiedy poważnie traktuje się sakrament małżeństwa, kiedy przynajmniej jedna osoba zaczyna się nawracać. Kiedy podejmuje autentyczną, szczerą współpracę z Bogiem, tak jak był w tym Wtedy dzieje się coś takiego, o czym napisała ta Kasia. Czy Pan powoli zmieniał myślenie, wolę i męża? Stopniowo, nie na siłę. Stopniowo kierował do chlonego Kosowa. Ci... można by się zastanawiać, Skąd tyle dzisiaj cierpienia w tym obszarze? Czemu tyle baładane? Czemu tyle cierpiących dzieci to uczę w szkole, a ja, jak większość księży w Polsce uczę w szkole, ten wie, że najwięcej problemów i kłopotów jest z tymi dziećmi, które same mają problemy w domu. One są najmniej odporne na to wszystko i wsiąkają w nich to wszystko w gąbkach. I potem muszą być to znajdować ujście tych napięciach, które ich nie powinny przeżywać ale wracając do naszego głównego nurtu rozważań jest taki człowiek w naszym kraju nazywa się Jacek Polikowski doradca życia małżeńskiego, rodzinnego i on mówi wprost jest tak dlatego, że odrzuciliśmy pomysł Pana Boga na życie mężczyzny, kobiety małżeństwie sakramentalnym, że mamy własne pomysły że może nawet leziemy się w kościele, ale potem żyjemy tak jak nam wydaje się, że jest lepiej jak jest nam wygodniej. Czyli na przykład unikamy poczynania dzieci, wchodzimy w różne formy nieczystości, koncepcji, może nawet jakieś formy zdrad, niewierności małżeńskiej i próbujemy z tym żyć. Jeśli trzeba mieć świadomość, że żyjemy w czasach ogromnego zamętu, Okazuje się, że już ludzie przystępujący do ołtarza, do ślubu tak do, naprawdę często do końca nie bardzo wiedzą, co będą sobie ślubować. Czasem można mieć wrażenie, kiedy się słucha tych historii, przykrych historii trudnych, że ludzie ślubowali sobie pieniądze, kariery, domu, samochodu, wakacje zagraniczne, pełne konta i tak a nie miłość, bierność, uczciwość małżeńską. To są tylko trzy, a, aż trzy rzeczy, o których czasem wydaje się zapominamy. I zapominamy, w jakiej formie to sobie ślubujemy. Więc ślubujemy sobie miłość nie jako chwilowy zryw, emocje, emocje, że dzisiaj mi się chce z Tobą być, a się okaże. Tylko miłość jako decyzję, jako postawę. Jako wybór, że od dziś, najpóźniej od dziś, od tego momentu, kiedy stajemy tu przed ołtarzem Twoje dobro nieprzyjemność nawet, nieszczęście chwilowe, tylko dobro, które też będzie źródłem szczęścia, jest moim priorytetem. Nie moje szczęście, tylko Twoje szczęście. Wierność nie tylko wtedy, kiedy jest fajnie, kiedy jest łatwo, kiedy małżeństwo daje frajdę. ale mam wierność wtedy, kiedy może przyjdzie jakiś trud, kiedy przyjdzie rozłąka nie najgorzej migracyjna, czy chociażby krótkie szkolenie gdzieś tam w górach czy nad morzem, kiedy osoba będąca obok wydaje się tak atrakcyjna, tak odpowiadająca moją potrzebom? I uczciwość małżeństwa, czyli zero podwójnego życia, nie w sensie zdrad nawet, ale w sensie dwuznacznych gestów, słów czy zachowań. Taka rzecz, o której się chyba powszechnie zapomina, to konieczność zerwania psychicznej krępowiny z domu rodzinnym. Bez tego nikt nie zbuduje normalnej małżeństwa. Bez zerwania tej więzi, druga strona nigdy nie poczuje się ważna w życiu swojego męża czy żony. Najmniejsi nie bierzemy ślubu z firmą, nie bierzemy ślubu z pracą, z karierą. Nie bierzemy nawet ślubu z Polską, czy ze swoimi dziećmi, tylko bierzemy ślub lub z mężyną, albo z żony. Mówię to dlatego, że bardzo często właśnie dzieci stają się najważniejsze w małżeństwie, a wtedy jest to początek końca. Mówię to też dlatego, że często emigracja zmuszając jednego ze swoich małżonków do wyjazdu sprawia, że przed latami to małżeństwo funkcjonuje na odległość, co jest po prostu nie do, niemożliwe do utrzymania. Chociażby z tego względu, przy najlepszych chęciach, że każdy z nas się zmienia, a jak zmieniamy się równolegle, ale w innych miejscach świata, to w pewnym momencie może że już nie o Zastanówmy się, ile sił, energii, czasu dzisiaj młodzi ludzie, ludzie w sile wieku poświęcają na to, żeby utrzymać się na rynku pracy. Tysiące godzin spędzonych na studiach podyplomowych, wyjazdy, szkolenia, kursy do kształtu. Tysiące kilometrów przejechanych, tysiące złotych utopionych w to, żeby utrzymać się na rynku pracy. Tak jest. I tak może nawet trzeba. Ale gdybyśmy choć frakcję, część tego wysiłku, tych środków wkładali w to, żeby utrzymać sektankę małżeństwa, to byłoby dużo lepiej w naszym kraju. To byłoby dużo mniej rozbitych nieszczęśliwych małżeństw. Mówię to dlatego, że nie wystarczy, że nie ślub w Kościele, żeby był fajny. Żeby był fajny, nie przeglął ślub w Kościele. Tylko trzeba jeszcze potem z tą łaską współpracować. Trzeba w to inwestować. Trzeba świętować rocznicę ślubów. Pierwszej randki, nie poznania się. Swojej urodziny, gminy. Urodziny dzieci. Rocznicy sakramentu. Trzeba... Spotykać się na randki. Może nie takie jak przed ślubem, ale jakiś rodzaj bycia ze sobą tylko we dwoje, Bo inaczej nie ma szans na to, żeby pamięć była zacieśniona i funkcjonowała. I wreszcie znajdujemy się w końcu w kościele. Życie sakramentalne. Małżeństwo to jest sakrament. Jeżeli inne sakramenty leżą w czy po prostu ich nie ma, to sakrament małżeństwa też nie będzie działał też będzie na żał Bogu. nie można by jeszcze wiele mówić. Czasu jest ograniczony. Jesteśmy tutaj pewnie nieprzypadkowo, bo z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej nie ma przypadków. Cieszymy się z Waszej gościnności, z możliwości obecności w Waszym sanktuarium Matki Bożej Księżeniorskiej. I. Zachęcam Was wszystkich, tych, którzy przeżywacie w swoich domach takie trudności albo macie takich krewnych, znajomych w Lublinie, czy gdziekolwiek w Polsce, czy na świecie, aby szukali pomocy, aby nie czekali, aż będzie za późno. Wszystkie informacje o działalności naszej wspólnoty są na ogólnopolskiej stronie syfak. Tutaj na tym są te adresy, jest także adresy Ogniska w sekcji rudelskiej. Serdecznie zachęcamy do szukania z nami kontaktu, jeśli jest taka potrzeba. Bóg zapłać za cierpliwość i słuchanie.